On też nie słyszał wcześniej o choranach, ale nie wydawał się szczególnie wzruszony tym, że zlikwidowali bardzo rzadkiego magicznego. Jeśli umiera, gdy oderwie mu się głowę i nie ma ryzyka, że wstanie z popiołów. Mam to głęboko w dupie, oświadczył niedźwiedź marudnie. Przyznałam, że to całkiem skuteczna technika zabijania także choranów. Dobra, czyli temat zamknięty. A teraz z łaski swojej spierdalaj Dora. Nie ma nawet szóstej rano, chcę spać, a nie rozdrapywać z tobą ten egzystencjalny chaos, który wyczułam po drugiej stronie. Faktycznie było po piątej. Przeprosiłam i rozłączyłam się, zanim puścił kolejną wiązankę. Siedziałam do rana, myśląc o granicach. Ludzie, wilki, magiczni. Każdy ma swoje, a jednak zawsze znajdzie się kanalia, która je przekroczy. Zwykle z głupich powodów, bo żona nie umierała dość szybko, bo zabrakło jaj, żeby rzucić wyzwanie Alfie, bo pokusa mocy przysłaniała wszelkie obiekcje co do tego, jak daleko można się posunąć, by ją zdobyć. Myślałam o pragnieniach, całkiem uniwersalnych i ludzkich, które są poza zasięgiem nawet potężnej półelfki. Jej rozpacz i ból niczym się nie różniły od bólu w pełni ludzkiej kobiety w podobnej sytuacji. Myślałam o Biarkę, który na plaży powiedział Biornowi, że chce tu zostać na jakiś czas. Sprawdzić, jak to naprawdę jest być wilkiem. Musiał znaleźć nowy model swojej wilczej tożsamości, bo ten zaszczepiony mu przez ojca nie działał. A przez lata z matką w Berlinie chłopak pielęgnował swoją ludzką część. Najwyraźniej przyjął propozycję tiarny w sprawie nauki szameńskiego fachu. Edmund nie żył, więc teraz chłopak mógł iść w życie bez strachu i ciężaru. Jeden z ważnych dla równowagi w moim wszechświecie happy endów. Myślałam też o pani Bożenie, która gdzieś tam, w swoim przytulnym domu, pocieszała Reksia dręczonego wyrzutami sumienia i opłakiwała Tolka. To, że żyła i miała się świetnie, też było jak plasterek na moją poobijaną duszę. Czasem za łatwo skupiamy się na porażkach i problemach, zapominając o tych małych szczęściach i przebłyskach radości. Zajrzałam do Salci, spała spokojnie. Na razie. Bo przecież bransoletka od Fanny i moje kręgi ochronne nie zapewnią jej bezpieczeństwa na dłuższą metę. To wymagało schwytania tego, kto na nią dybał w snach. Wiedziałam że to moja kolejna misja. Salcia nie była moja, nie z krwi, ale pozostawała pod moją ochroną. Fanny miała rację. Właśnie na tym polega bycie Alfą. Moje stado po prostu było bardzo różnorodne. Ostrożnie położyłam się obok dziewczynki i wilka. Mała przez sen przysunęła się bliżej. Wilk oparł głowę na mojej łydce i westchnął z błogością. I w tej maleńkiej chwili Wreszcie poczułam odrobinę spokoju, wystarczającą, by zasnąć i odpocząć przed kolejnymi wyzwaniami. A tych, wiedźmie, namiestniczce i odnajdującej się w nowej rzeczywistości matce zastępczej małego żywiołaka, nie brakowało. Koniec tomu pierwszego. Wydawnictwo SQN dziękuję za wysłuchanie audiobooka.